pod ziemię podcastu, odcinek dwudziesty piąty monopolistyczny chyba. No, dwudziesty odcinek o monopolach na rynku, który powinien być wolny, ale nie jest, bo się wpieprzyły biurwy. <śmiech> I tak. Chcę się odnieść do ostatniego odcinka, kiedy to powiedziałem o tym, jak Microsoft pozwał Google do sądu za to, że są dyskryminowani, bo ich przeglądarka jest... bo ich wyszukiwarka jest um, rzadziej używana od tej googlowej. I teraz tak... Um, na, znaczy powiem wam o monopolistach na polskim rynku, o tym dlaczego uważam, że monopol jest do dupy, jak nie zapomnę, i ogólnie tak o, o tym tam no. No, no to tak, odnosząc się do tego Microsoftu i tego burdelu, który zrobili, powiem wam tak, dlaczego mi się to nie podoba? Bo parę osób mi tam pisało w mailach, zarzucało coś tam, że ten, że przecież mają prawo i tak dalej. Rozumiem, mają prawo, ale jakby nie patrzeć, Microsoft ma pewien monopol na rynku oprogramowania komputerowego, no, sprzętu nie, bo sprzęt to tam jest sporo film. No ale jedyną konkurencją liczącą się dla Microsoft jest praktycznie Apple. I to i tak jest taka, taka se konkurencja, nie? Chociaż, nie wiem, no Apple się rozwija w każdym bądź razie. Ale Microsoft ma ten monopol na rynku oprogramowania. I teraz tak, pieprza się do internetu ze swoją wyszukiwarką. Nawet, no autentycznie nie pamiętam nazwy, a słyszałem ją wiele razy. Yy, I tak, ponieważ Google są skuteczne i mają bardzo dużo różnych funkcji, nie tylko wyszukiwarka, Microsoft widzi w nich konkurencję. Całkiem zresztą słusznie i, i dobrze. Yy, I pytanie jedno, czy jest. Po, czy to jest powód, żeby pozywać Google do sądu? O to, że nie wiem. O to, że ich wyszukiwarka jest lepsza, bo mają ją kilkanaście lat. O to, że dopracowali każdy szczegół, no prawie każdy. I, i tego typu rzeczy. Microsoft, gdyby działał jak każda wolnorynkowa firma, po prostu zacząłby, nie wiem. Od wejścia na rynek, od jakiejś reklamy, od tego, żeby naciągnąć sobie klientów. A nie, kurde, od razu się pcha i, i wszystkich chce wyrzucić, bo my jesteśmy najlepsi. No, sorry, coś tu jest nie tak chyba, nie? Od razu wam mówię z góry, że nie lubię monopolii. Monopoliści są źli, ponieważ e, jestem zwolennikiem wolnego rynku i konkurencji. Dlatego na przykład są inne podcasty, nie? E, I teraz tak, pytanie do Was, odpowiedzcie mi w komentarzu. Czy sądzicie, że monopol na rynku powinien istnieć? Bo moim zdaniem nie monopolista, jakim jest na przykład PKP, może mieć w dupie klientów, bo tak czy inaczej no niestety, przejechać całą Polskę z północy na południe to trzeba jednak pociągiem. Poza tym pociągi to jest podstawa transportu, no jakby nie patrzeć. Bądźmy realistami. I co zrobiło PKP? Rozpieprzyło się na spółki, które są można powiedzieć półprywatne, i z tych wszystkich spółek, to z tego co wiem, jedynie Intercity bodajże i Inter chyba Regio działają w miarę. To znaczy tak jak powinny, czyli szybko i powiedzmy tanio. I pytanie takie stawiam. Co by się stało, jakby wpadła inna spółka? Na przykład niemieckie koleje państwowe. Wróć państwowe. Niemieckie koleje. Co by się stało? PKP musiałoby zwiększyć jakość usług poprzez na przykład nie wiem, wyczyszczenie tych kibli w końcu, ale tak się nie da. Dlaczego? Bo wszystkie tory należą do PKP. Oj, oj, i tu jest problem. Gdyby tory można było sobie normalnie kupić albo wybudować swoje. Wolny rynek wyparłby takie spółki jak PKP, ponieważ zwyczajnie są do dupy i nie oszukujmy się, każdy kto jechał pociągiem wie jaki tam jest syf i, i burdel. <ścoughs> Potem jeszcze odniosę się do Microsoftu, ale innym monopolistą może być um, no, Poczta Polska, On na przykład... Teraz fakt faktem, że są jakieś tam firmy zajmujące się wysyłką listów i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam przez pocz paczkami, ale one PKP ma... Tu, wróć, Poczta Polska ma monopol na listy do iluś tam gramów, nie? I jak to rozwiązywano? Każdy, kto dostawał, nie wiem, na przykład z Orange chyba faktury, wróć, rachunki... Ten wie, że są tam takie blaszki. Taki kawałeczek metalu. Niektórzy sobie tym, nie wiem, podłogę ten układają z tego. Takie płytki, nie? Fajne. Inni to wyrzucają. Jeszcze inni zastanawiają się, co to za gówno i po co to jest. To jest po to, żeby ominąć pocztę polską. Ale czytałem gdzieś na sieci, że od 2013 roku będzie... zakończy się monopol PP. I teraz jak myślicie? Poczta Polska długo się utrzyma? Bo moim zdaniem z ich cenami i jakością usług no nie bardzo. Chociaż coś mi dzisiaj znajomi wspominali, że paczki dostali po jednym dniu, także może Poczta Polska się w końcu osrała. I, I boją się tego, co się stanie. <śmiech> um, Jaki jest jeszcze monopolista? No, w sumie takim półmonopolistą jest TPSA. <śmiech> I niby są tam inne spółki, nie wiem, Link 4 jeszcze jest w ogóle? Nie wiem, no jakieś tam są, co nie? Ale TPSA jednak... Ma wszystkie linie internetowe, wszystkie te, te co z tudzieńkami idą. I no niestety inne spółki są od niej uzależnione. E, jeszcze z Gazprom na przykład, ale Gazprom PGNiG to wam już podaruje, bo jeśli logicznie myślicie, to wiecie, dlaczego macie takie ceny gazu i elektrownie tam do ceny energii elektrycznej. No, ale wracając do Microsoftu, em, <coughs> co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że Microsoft na pewno przegra tą sprawę z Google'ami, a nawet jeśli wygra, to i tak im to nic nie da, no bo Google ma zbyt dobrą pozycję na rynku, żeby się mógł pieprzyć taki Microsoft z byle czym. Aczkolwiek jeśli zrobi wyszukiwarkę tak dobrą jak na przykład Windows 7, to Google powinno się bać. Ale nie oszukujmy się, wszystkie strony, wszystkie, nie wiem, poczta, maile, nie? Większość maili jednak jest na Gmail. Wszystko jest oparte o pozycjonowanie gogli, o statystyki z gogli. Moim zdaniem Microsoft nie ma szans, aczkolwiek ich zachowanie jest co najmniej chamskie, bo sami mają monopol na rynku, sami e, sami oszukują, znaczy oszukują, no powiedzmy, że wykorzystują swoją sytuację monopolisty, a wpieprzają się tam, gdzie ich nie chcą. What the fuck is it? Ech, dobra, dobra, mniejsze. Dzisiaj gramy... Znaczy gram... Znaczy nie gram, no... Puszczę wam... E, paint it black. E, rolling Stones'ów... Albowiem... Gramy... Cholera, gramy. No, starą nutkę lubię. Dobra jest. With flowers and my love hope never to come back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 Jeśli czerwoni pojawili się czarni to ten burdel zamienili na cyrk Ech, Dobra, dobra, dobra to było Paint in Black Rolling Stones um, hmm, Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Komentarzy nie ma, to się do nich nie odniosę Facebook, Facebook, Facebook... Właśnie, lubię to na Facebooku, klikajcie. I zmienił się RSS strony. Na blogu macie podane dwa RSS-y. Z góry to jest prawidłowy, a na dole jest RSS do PolkaStera, z którego korzystam ja i chyba dużo innych osób. I... w Siona dzisiaj będzie, prawdopodobnie. No bo nie wiem, co wam jeszcze mogę powiedzieć. Dobra, już pisałem adres. Nie wiem, kurde. Nie potrafię tak całkiem symulować. Bo nie wiem, o czym można. Na przykład o tym, że prawo jazdy będę zdał za niedługo, ale to nie wiem, jeszcze pewnie z miesiąc poczekam. Albo będę, albo dupa z tego wyjdzie i pewnie, pewnie w przyszłym roku dopiero. Nie wiem. W każdym razie, moim zdaniem, prawo jazdy to jest śmieszna rzecz. Nie no, fakt faktem, że jednak lepiej sprawdzić, czy ktoś potrafi jeździć, bo są ludzie, którzy nie potrafią, a, a muszą się o tym przekonać na własnej skórze, po tym jak się rozpieprzą, nie? Dlatego lepiej jednak zdać. Hmm... Dobra, kawał wam przeczytam. I koniec będzie na dzisiaj. Krótki taki odcinek, nawet 15 minut. Nie, już jest 15 minut. Dobra, no takie o sobie fajne, nie? Znaczy, no nie fajne, ale no, mniejsza. Mniejsza łoto. Czym różnią się normalne bajki od bajek podawanych przez polityków Platformy Obywatelskiej? W normalnych bajkach wszystko się dzieje za siedmioma rzekami, za siedmioma marzami, za siedmioma górami, za budką z piwem u Pana Stacha. W bajkach podawanych przez polityków PO, jak podaje TVN, jak podaje Gazeta Wyborcza i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> no. Wiem, to jest kurde kawałek u Strasburgera. Nie mam talentu do kawałów, ale wiem. O, już wiem. Kawały o że Żydach. To zawsze wszystkich bawi. Eee... Hmm. O, sorry. <śmiech> A, był taki fajny kawał. Nie wiem, chyba go, chyba go nie czytałem. Jedzie w pociągu Anglik, Żyd i Murzyn. I tak. Eee, wpada do przedziału Mucha. I, I lata sobie, lata, usiadła Anglikowi na nodze, no to Anglik wiadomo tam, z, jak to, jak to baroni i tak dalej, pyk, strzepnął, elegancko, nie, mucha, lata, mucha, lata, Żyd złapał, wr wróć, murzyn złapał, zjadł, nie, dobra, trudno, jadą dalej, wpadła druga mucha, lata sobie, lata, lata, siadła Anglikowi na nodze, Anglik tak popatrzył na nią, powiedział, Hah. Szepnął, nie? Yy, mucha lata. Nagle pach! Żyd złapał, wyrwał skrzydełka, wyrwał nóżki. Pokazuję mu Żynowi, Chcesz kupić? No. Dobra, to był 25. Właśnie, czekaj, muszę tak kurde kończyć każdy odcinek. Yy, nie! Ten się skończy inaczej. O monopolu powiedziałem, o... o Facebooku powiedziałem, o RSSie też... Nie wiem, chyba tyle. Nie przygotowałem się. Co za burdel! I, i dlatego jest trochę, wiecie... Muszę się przygotowywać, bo... To dupy z taką robotą! Spokojnie, aż tak nie. Dobra, to idziemy, ale... Jeszcze tu, kurwa, wrócimy! No, trzymajcie się, cześć.